Witam bardzo serdecznie w kolejnym kombinacie, w którym omówię dla Was grę. Ponownie będzie to gra karciana, ale teraz całkowicie zmienimy klimaty i przenosimy się na żużlowy stadion. Ja nie jestem kibicem żużlowym. Znaczy obecnie nim nie jestem, bo miałem w swoim życiu kilkoletni epizod, podczas którego bardzo mocno byłem związany z tym sportem. Prywatnie pochodzę z Chełmna, a to dawniej było województwo toruńskie. Siłą rzeczy przez większość życia byłem bardzo związany z Toruniem i przez długi okres Toruniowi bardzo kibicowałem. Na mój rozwód z żużlem wpłynęły dwa czynniki. Po pierwsze przeprowadziłem się, a że nie jestem mobilny to zawsze uzależniony byłem od autobusów czy pociągów, a to wykluczało wyjazdy na mecze. Ale to akurat mniejszy problem do obejścia. Moje losy tak się potoczyły, że zawodowo i trochę emocjonalnie związałem się z Bydgoszczą. A wypada zaznaczyć, że pomimo niewielkiej odległości to było dla mnie zawsze obce miasto. Najpierw 5-6 lat tam studiowałem, co jednak nie rozbudziło mojej sympatii do tego miejsca. Potem przez rok pracowałem, co także nie podziałało w ten sposób. Po pierwszym miesiącu mojej nauki w Bydgoskim Gimnazjum tak rozplanowałem wszystkie prace klasowe, by przeprowadzić je w poniedziałek po moim powrocie z finału z Leszna. Przegranego nawiasem mówiąc. Wiedziałem, że nie będę mógł mówić, więc tylko siedziałem, a biedaki pisali. Podczas ostatnich pięciu lat bardzo mocno związałem się jednak z tym miastem. Choć paradoksalnie nie łączyła mnie już z nim ani praca, ani mieszkanie. Przynajmniej na poziomie, na jakim mogę związać się z jakimś miastem. Bo niestety od piętnastu lat żyłem na walizkach, przenosząc się z miejsca na miejsce. I ostatecznie wylądowałem w mieście, którego nie znam, nic mnie z nim nie łączy, a moje rodzinne hełmno, które zawsze będzie moim miastem, stało się jakieś takie dalekie. W Bydgoszczy poznałem masę ludzi. Bardzo mocno zaangażowałem się w działanie lokalnego fanklubu Gwiezdnych Wojen. Oczywiście nie posunęło się to do tego stopnia, by nagle zacząć kibicować jakiejś bydgoskiej drużynie, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie... Coś, co 10 lat temu mnie trochę przerażało. Mianowicie to Toruń stał się dla mnie całkowicie obcym miastem, z którym kompletnie nic mnie już nie łączy. A gdy raz na kilka lat zdarzy mi się tam przyjechać, to czuję się, jakbym poruszał się po nawiedzonym dworze, pełnym duchów z przeszłości. A do Bydgoszczy może i nie czuję jakiejś przesadnej sympatii, ale też całkowicie odeszła moja niechęć do tego miasta. I te dwa czynniki sprawiły, że jakoś przestałem się cieszyć żużlem i tylko sporadycznie śledzę tabelę, by zobaczyć, jak radzi sobie dawniej mój apator. Żużel jest jednak takim sportem, i potwierdzi to każdy, kto choć raz zawitał na stadionie, że dopóki nie zobaczysz go na żywo, to nie zrozumiesz tych emocji i nie jesteś w stanie go pokochać. A jeśli już raz tego doświadczysz, to wtedy nawet... Stare komputerowe kreski będą dostarczać takich wrażeń, że ciężko wytłumaczyć to komuś spoza kręgu. Dlatego właśnie raczej ciężko było spieprzyć taką karciankę. Chociaż moi znajomi mają żużel planszowy na zasadzie Chińczyka, który podobno jest zły. Ale z tego samego powodu, wracam już do karcianki, omawiana dziś gra jest raczej hermetyczna. Skierowana tylko do kibiców żużlowych albo ludzi, którzy z żużlem mieli cokolwiek wspólnego. A mówić będę dzisiaj, bo chyba jeszcze nie powiedziałem o czym, o nowej na naszym rynku grze karcianej MCS, czyli w oryginale Motocraise Speedway, a u nas bardzo ciekawie, moim zdaniem, nawiasem mówiąc dopasowane, magia czarnego sportu, wypuszczonej przez wydawnictwo Gier Bez Prądu z grani. W dwóch zdaniach o czym to w ogóle jest. Otóż jest to gra karciana dla dwóch lub czterech osób. Możemy rozegrać trzy warianty gry. Zwykły mecz, w którym każdy z graczy kontroluje jedną drużynę, czyli po dwóch zawodników. To samo w wersji czteroosobowej, gdzie każdy gracz kontroluje jednego zawodnika, ale gra toczy się drużynowo. Oraz wariant meczu indywidualnego, gdzie każdy walczy o swoje punkty. Gra jest losowa na każdym jej etapie, ale jest to taka losowość, którą możemy Albo możemy chociaż próbować kontrolować. W zależności od tego, co już wyrzucił nasz przeciwnik, dostosowując taktykę do tego, co mamy na ręku i tak dalej. To jest nadal los, ale można kombinować, by spróbować wpleść tu jakąś strategię. W dużej mierze los odpowiada już za to, jak wyjdziemy z progu. Każdy kask ma przypisane unikatowe numery na kartach i w zależności od tego, jak będziemy je wykładać oraz jak zrobi to nasz przeciwnik, taki będzie układ biegu na starcie. Chociaż oczywiście nikt z nas nie zrobi tego raczej na zasadzie wyliczanki, a będzie próbował kombinować i zagrywać to według jakiejś taktyki. Oprócz tego mamy w grze dużą talię kart walki i każdy z graczy trzyma na ręku po pięć takich kart. Karty walki są skonstruowane tak, że odpowiadają zarówno za walkę na prostej, jak i na wirażu. Górna część karty posiada symbole odpowiedzialne za atak i obronę na prostej, a bok i środek odpowiada za mijanki na łuku. I tylko od nas zależy jak wykorzystamy daną kartę, bo poświęcając ją do walki na prostej tracimy automatycznie jej symbol wirażu i odwrotnie. A jako, że prosta jest tutaj całkowicie losowa, to zwykle właśnie symbol wirażu, który najmniej nam odpowiada w danym momencie, decyduje o tym, którą kartę wyrzucimy w tej fazie. Od kart walki zależy też w dużym stopniu to jak zaczniemy grę. No, mając same karty ataku, nie będziemy mogli się bronić, więc nie ma sensu zajmować wtedy wysokiej pozycji na starcie. I analogicznie, gdy mamy same karty obrony. Tak jak już powiedziałem, losowość, ale względnie kontrolowana. O tym, w którym miejscu rozegra się walka, decydują karty okrążeń. Nie w tajemniczonym, którzy jeszcze nie wymiękli i słuchają dalej, wyjaśniam, że mecz żużlowy składa się z 15 biegów, a każdy bieg to cztery okrążenia. Ustawiamy sobie zatem cztery mniejsze talie z numerami okrążeń i kolejno wyciągamy z nich karty. Yy, możemy wylosować trzy opcje. Walkę na prostej, walkę na łuku albo koniec biegu. Przy czym koniec nie oznacza tego, że bieg zakończył się w połowie, a że w tym biegu nie było już więcej mijanek i zakończył się on tak, jak wygląda to w danym momencie. Co ciekawe, bieg może zakończyć się już na pierwszym okrążeniu i wtedy o wyniku decyduje wyjście z progu. W talii pierwszego krążenia są aż trzy takie karty, a w drugiego cztery, co oznacza, że wynik siedmiu biegów na pewno yy, zostanie ustalony już na tym etapie gry, a więc gra nie będzie się jakoś specjalnie przedłużać. Mechaniki gry nie będę Wam tłumaczył, bo to się mija z celem bez pokazania kart. Przy czym zaznaczę, że jak to w prawdziwym sporcie, ciekawsza jest walka na wirażu, yy, nad którą też mamy nieco większą kontrolę, w przeciwieństwie do całkowicie losowej prostej. Jak ktoś chętny, by dowiedzieć się więcej, to odsyłam do bardzo dobrych filmików instruktażowych na YouTube. Albo bezpośrednio do instrukcji znajdującej się w pudełku, która jest krótka, przystępna i bardzo przejrzysta. A do tego dwujęzyczna. To ciekawe, każdy gracz otrzymuje też kartę trenera, która przypomina znaczenie wielu symboli umieszczonych na kartach, co jest autentycznie pomocne, bo nie trzeba za każdym razem kartkować instrukcji magia czarnego sportu jest wykonana ładnie, karty nie są jakoś przesadnie ozdobione raczej minimalistyczne, ale dzięki temu przejrzyste, a mimo to zachowujące klimat karty mają też mniejszy format od standardowych więc jeśli chcecie trzymać je w koszulkach ochronnych to musicie zamówić specjalnie pod nie odpowiednie rozmiarówki i warto podkreślić, że mniejszy format jest tutaj akurat plusem. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, one nie mają i nie wymagają wielu grafik, tekstu czy symboli. A do tego, przynajmniej gdy ja gram w tę grę, to zwykle zajmuje ona sporo miejsca i mniejszy format jest tu jak najmilej widziany. I już na koniec, jak oceniam tę grę? Z punktu widzenia osoby wkręconej w żużel jestem w stanie dać jej maksimum. Okej, okay, potrzeba tu sporo wyobraźni, ale jak ktoś wie w czym rzecz, to szybko wpadnie w wirwalki. Okej, okay, jest tu ogromna losowość, ale mnie to jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Taka specyfika gry, która w zamian oferuje mnóstwo zabawy i dużo emocji. A to wystarczy. Niestety moim zdaniem to nie jest w ogóle gra dla osób, które nie znają żużla. Chociaż nie miałem przyjemności grać z takimi osobami i może tutaj się mylę. Niestety jest to gra droższa od omawianej przed tygodniem. Wydana jest mniej więcej w taki sam sposób, choć jej zawartość ogranicza się tylko do kart, bez żadnych dodatkowych żetonów i tak a cała zabawa kosztuje nas 65 zł. Ja z tą grą pierwszy raz zetknąłem się na tegorocznym Prykonie. Zupełnie przypadkowo wpadłem na stoisko z magią czarnego sportu i tam można ją było kupić za 50 zł. Ale pech chciał, że już wtedy nie dysponowałem gotówką, a zapłata kartą nie była możliwa. Niestety musiałem kupić po powrocie do domu i zapłacić za nią trochę więcej. Ale nie żałuję. Warto było, choć problem jest taki, że tak jak graczy do Gwiezdnych Wojen, zombiaków czy każdej innej fantastyki znajdę bez problemu, tak nie mam już wśród swoich znajomych wielu miłośników żużla i mój egzemplarz magii czarnego sportu niestety aktualnie obrasta kurzem na półce. A szkoda, bo to świetna gra, którą jeszcze raz na zakończenie bardzo mocno polecam.